Jest 18. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Anna Kowalczyk. I Andrzej Kocjan. Koniec policyjnej akcji w fabryce w Łodzi. Uzbrojony napastnik zatrzymany. Ciężko wiedzieć, że no, taki zakład i ktoś sobie wchodzi. No i z bronią jeszcze, no. Ceny paliw w Polsce niższe niż u sąsiadów. Sprawdzamy, czy przyjeżdżają do nas zatankować. Francuski dziennik L'Equipe zdradza, kto ma być nowym trenerem Igi Świątek. Szczegóły w aktualnościach sportowych. Policja zatrzymała uzbrojonego mężczyznę, który około siódmej rano wtargnął na teren jednej z łódzkich fabryk na Nowym Józefowie. Napastnik po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Negocjacje trwały długo i były prowadzone w sposób przemyślany, aby doprowadzić do bezpiecznego zakończenia sytuacji, podkreśla policja. Mieszkańcy w pobliżu Łodzianie są zszokowani całą sytuacją.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 Napastnik to 42-letni były pracownik zakładu, który pracował w firmie 14 lat. Wiadomo już, że usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Nie miał pozwolenia na broń. Mężczyzna prawdopodobnie dostał się na teren fabryki przez płot. W tej sprawie będzie przesłuchiwany m.in. pracownik ochrony. Tajemniczy obiekt przypominający balon odnaleziono na plaży na Mierzei Wiślanej w miejscowości Piaski. Na miejsce przyjechały policja i straż graniczna. O szczegółach Mateusz Czerwiński prawdopodobnie chodzi o balon meteorologiczny. Tak zupełnie wstępnie przekazuje Morski Oddział Straży Granicznej, ale to wymaga dokładnej weryfikacji i potwierdzenia. Otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu obiektu około godziny siódmej. Przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, aspirant Karolina Figiel. Na miejscu zostali skierowani funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia, wykonali niezbędne czynności procesowe, w tym oględziny, rozpytali świadków. Trwa weryfikacja, czy wewnątrz balonu znajduje się cokolwiek. Służby mają także ustalić, skąd dokładnie obiekt przyleciał. Wstępnie nie stwierdzono, by obiekt stanowił zagrożenie. Jutro benzyna 95 będzie kosztować na stacjach maksymalnie 6,23 zł za litr, a olej napędowy 7,65. Minister energii ogłosił nowe stawki. U naszych sąsiadów jest o wiele drożej. Na Litwie litr diesla kosztuje już prawie 10 zł. Nasz korespondent Kamil Zalewski sprawdzał przy granicy oraz w Suwałkach, czy Litwini ruszyli do naszego kraju zatankować. Wszystko tutaj jest tańsze. Przyjeżdżamy, by zrobić zakupy, załatwić pewne sprawy. Daleko państwo mieszkają? Daleko, w Kownie. Ale jak mówiłem, przyjeżdżam tu na zakupy. Zatankowaliśmy paliwo, bo tu jest naprawdę taniej. U nas diesel jest droższy o około 50 centów. Jeśli ktoś mieszka niedaleko, na przykład kilka kilometrów od granicy, to mu się to bardzo opłaca. A przy okazji można zrobić zakupy. Po co płacić za 50 centów więcej? Ja też mieszkam przy samej granicy. Premier Litwy zapowiedziała, że rząd chce obniżyć akcyzę na olej napędowy Prezydent USA straszy wyjściem z NATO po tym, jak członkowie paktu odmówili mu wsparcia w konflikcie z Iranem Donald Trump zapowiedział, że odniesie się do tej sprawy podczas wieczornego orędzia do narodu Formalne wyjście z paktu nie jest łatwe, decyzja prezydenta musi uzyskać zgodę Senatu Przypomina profesor Bogdan Szklarski z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego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 Fińska prasa komentuje, że oświadczenie prezydenta Trumpa o możliwym wycofaniu z NATO to wymarzona sytuacja dla Władimira Putina. Zdaniem komentatorów, to tylko zwiększa stan niepewności w sojuszu i Rosja prawdopodobnie zacznie rozważać różne możliwości. To są aktualności jedynki. Włochy w rozpaczy po tym, jak ich piłkarska drużyna narodowa nie dostała się na mundial. Trzykrotni mistrzowie świata odpadli po barażu i porażce z Bośnią i Hercegowiną w rzutach karnych. Dla Włochów przegrana stała się kwestią polityczną. Kibice żądają rozliczeń piłkarskich działaczy. Co o porażce mówi się w rzymskich kawiarniach, sprawdzał to nasz reporter Paweł Pawlica. Nie ma takiej ilości kawy ani cukru, które mogłyby poprawić humor Włochom czytającym gazety w rzymskich kawiarniach.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 winy, który na konferencji prasowej wziął na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Kilka minut temu ruszyły ważne gry. W Lublinie siatkarze Bogdanki grają z projektem Warszawa. To rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Projekt tydzień temu triumfował 3-1, więc by zagrać w półfinale musi wygrać dwa sety. Na razie w tym pierwszym Bogdanka prowadzi 5-2, a na Śląsku grają w pierwszym finałowym meczu hokejowej Ekstraligi. GKS Katowice z GKS-em Tychy na początku pierwszej tercji 0-0 stafli na tenisowe korty. Według słynnego dziennika Alekip Iga Świątek miała już wybrać nowego trenera.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 w Stanach w Charleston Magdaleny Frank z węgierką Bodnar, w Kolumbii w Bogocie Katarzyny Kawy z Niemką Marią Na chwilę Belgia, gdzie na brukowanych drogach kolarski wyścig Dwarsdorf-Landeren, który wygrał Włoch chwili poganna, na ostatnich metrach wyprzedzając atakującego chwilę wcześniej Belga Van Arta. Polacy nie dojechali do mety. W Niemczech zmiana. Nowym trenerem niemieckiej kadry skoczków narciarskich został Austriak Andreas Mitter, ostatnio asystent Stefana Horngachera. Horngacher według medialnych doniesień w nieokreślonej jeszcze roli trafić ma do Polski. Na koniec przypomnienie. W finale barażów o Mundial polscy piłkarze 2-3 przegrali ze Szwedami. Trener Jan Urban pozostaje jednak na stanowisku i wciąż ma prowadzić polską kadrę.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 W nocy na południowym wschodzie i południu zachmurzenie duże i całkowite, i tam okresami opady deszczu. W rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od około 4 stopni lokalnie na północy i zachodzie, około 0 w centrum, do 5 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, obecnie na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu Polski. Około 25% prądów w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 jedynka muzyczna jedynka Szabłowska, witam Państwa. No i od razu mam zaproszenia na Honor Music Awards, tegoroczne wydanie tej imprezy. To słuchacze mają wybierać zwycięzców w różnych kategoriach. To są pierwsze w Polsce nagrody muzyczne przyznawane artystom, których utwory najczęściej goszczą na antenach stacji radiowych. Tegoroczna już druga edycja tego wydarzenia odbędzie się 9 kwietnia w katowickim spotku, a o tym, kto otrzyma te statuetki, zdecydują słuchacze, oddając głosy swoich faworytów w dziewięciu kategoriach. No i tutaj mam na przykład w kategorii Przebój Roku, Wiktor Dydua i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Posłuchajmy tej piosenki, a potem jeszcze szczegóły głosowania oczywiście w trakcie muzycznej jedynki podam. Nie brakuje nic na teraz, nie mogę siebie znów pozbierać Do ciebie nie mam żalu, wiesz, nie mówię tak, nie mówię nie Nie mogę tobie nic obiecać. Wiktor Dydła, Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie, to jedna z piosenek kandydatek do tytułu Przebój Roku. E, 71 151 to numer smsowy i bardzo ważna uwaga, nie tylko dane kontaktowe proszę e, zawrzeć w informacji, ale także swój adres e-mail koniecznie, bo e, pod tym adresem będą ewentualnie zaproszenia dla Państwa. Program pierwszy Polskiego Radia. Płyta Tygodnia. Nasza Płyta Tygodnia nosi tytuł Tysiące Chwil i to jest drugi album e, z cyklu Damian Sikorski Projekt, czy Project, nie wiem jak mam, czy Projekt po polsku, e, będący naturalną kontynuacją drogi rozpoczętej na debiutanckiej płycie Damiana, nawiasem mówiąc naszego kolegi tutaj z pracy, na debiutanckiej płycie Wiosna. Nowe wydawnictwo to dziesięć kompozycji, które układają się w spokojną, wielowymiarową opowieść o codzienności, relacjach i Emocjach. Damian Sikorski to kompozytor, multiinstrumentalista, laureat Nagrody za u oraz dziennikarz radiowej czwórki. A w swojej twórczości łączy wrażliwość songwriterską z nowoczesnym brzmieniem alt-popu, konsekwentnie budując autorski projekt oparty na emocjach, szczerości. I uważnym patrzeniu na codzienność. 71,151 koszt wysłania jednego SMS-a to złotówka plus VAT, ale być może właśnie do Pani. Czy Pana trafi płyta tygodnia tysiące chwil? Damian Sikorski. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky.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 To był Harry Styles, a teraz zupełnie inna muzyka. Przeczytam Państwu fragment pewnego tutaj pewnej ulotki. Mamy swojego polskiego Davida Gareta. Symfonia świateł zachwyciła Poznań, widowisko na światowym poziomie. Polski David Garrett nazywa się Tomasz Dolski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień Nie dobry. wiem, jak nam się to uda tutaj w studiu radiowym uzyskać taki efekt, jaki na ogół pan uzyskuje jako skrzypek na dachu. Ma pan taką ksywkę, też skrzypek na dachu, prawda? Tak, tak. nawet nagrałem skrzypkę na dachu słynnego właśnie mhm. rok temu, także mhm. walczę z tym. No mam nadzieję, że nam się uda. No, radio ma swoją magię, więc myślę, że nawet bez tych efektów i bez tego wszystkiego pokażemy to, co w muzyce jest Ważne, Magiczne. tak, ale y, te efekty bardzo pomagają, prawda? A tutaj, Oczywiście. Y, tutaj musimy się jakoś, musimy je czymś zastąpić, więc zastąpimy je rozmową o panu, <laughs> bo nawet jeśli, y, jeśli te pana występy są znane, to o panu wiemy niewiele. niewiele. Dlaczego akurat tak, taka dziedzina, nie wiem, sztuki, rozrywki? Yy, dlaczego pan taką wybrał? właśnie? Tak trafiłem, no. yy, dlatego że Najpierw wybrano mi skrzypce yy, I siłą rzeczy musiałem się Wybrano mi, tak? I wybrano, musiałem ćwiczyć I musiałem ćwiczyć, I tak. to było okropne? Yy, na początku było okropne, tak, tak. I to trwało mm -hmm. tak z 6 lat, więc to było wyzwanie. Mm -hmm. No ale po tych sześciu latach y, pojawiła się miłość do muzyki i wtedy już ja sobie sam wybrałem to, w którą stronę chcę iść. Y, a zawsze mnie fascynowało kombinowanie. Bardzo mm -hmm. lubiłem kombinować. No więc zacząłem kombinować i z tej szkoły muzycznej trochę się wyrwałem do, do własnych poszukiwań. A to była którego stopnia szkoła muzyczna? Najpierw było... pierwszego, no, później no, drugiego. drugiego. Tak, mm -hmm, więc mm -hmm. ja tak na końcówce pierwszego stopnia właśnie y, odleciałem trochę w swoje rewiry i, mm -hmm. i tak zostałem w nich. Ale był ktoś, kto Pana zainspirował? Był jakiś pierwowzór tego, yy, nie, tego co Pan teraz robi? Mówiąc, Czy to właśnie, sam pan nie, wszystko? właśnie nie było pierwo, pierwowzoru, pierwowzorem yy, albo właściwie przyczynkiem do tego była chęć pokazania tych skrzypiec moim rówieśnikom jako co, czegoś ciekawego. Bo byłem z, już taki znudzony i zdegustowany tym, że Wszyscy postrzegali to jako nudny instrument. Trzeba polić, ćwiczyć tak. na tych skrzypcach. Więc a potem... szukałem jak, jak do nich dotrzeć, jak im pokazać, że to, to, to jest fajne. No i dlatego zacząłem szukać i sięgać po muzykę popularną no i mm. później to już poszło tak samo oczywiście później pojawiły się te inspiracje wspomniany wspaniały David Garrett czy, czy wtedy jeszcze bardzo um, znana Vanessa May i Vanessa chętnie... May, o której zapomnieliśmy trochę trochę o niej się ostatnio zapomniało ale mm -hmm. rzeczywiście była pierwszym z moich zderzeń w, tej, w mm -hmm. tym świecie odkry odkryć i pamiętam, że Storm był pierwszym z utworów takie po które sięgałem jeszcze nie swoje i jeszcze badając w ogóle sytuację jakie ja się odnajduje w tym zderzeniu z, że wychodzę z auli szkoły muzycznej, gdzie gdzie mhm. jest akustyka pełna, tak jak tutaj u nas teraz, teraz. w studiu e, i łączę to z elektroniką. Jak to się wszystko reaguje? Więc to były takie szlaki, które trzeba było przetrzeć. Ale pan to wszystko sam wymyślał? Czy był jakiś doradca, jakiś konsultant Nie, z dziedziny elektroniki sam. na Nie. przykład? Nie? Sam, dlatego popełniałem mhm. mnóstwo błędów i, i, i te poszukiwania widać, że tam gdzieś było coś nieczysto, tam coś krzywo, tam źle nagrane. No tych błędów, jak dzisiaj patrzę z perspektywy mhm. czasu, cała masa. A ile to już lat? Ale to, a to już jest. Jakieś, ja wiem, 16-17 lat, jak to trwa. Mm -hmm. Bo dzisiaj mam 30, za moment 31 w lipcu. E, a, a zacząłem mając 15-16 lat. Tak, tak. tak mm -hmm. Zaczynałem nawet, nawet bym powiedział 13-14, ale jak byłem w programie MassBD Music, to miałem wtedy 15 lat. I mm -hmm. wtedy dostałem takie zderzenie duże, że musiałem szybko wskoczyć w ten ten mm. pułap, żeby trochę jednak tych błędów robić mniej mm. i, i stopniowo to wygaszać, a, a działać bardziej. Ale ten program Mas Biddy to był jakiś rodzaj przełomu w pana ścieżce, Oczywiście, prawda? No. Bo to jednak no, niesamowicie dodało popularności, pokazało pana e, widzom, niektórzy pokochali, niektórzy mówili, Jezu, co ten facet wyprawia, <głos> tak. tak? No na pewno tak było. E, zdecydowanie przełom to jest, e, to jest idealnie dobrane słowo, mm -hmm. dlatego że e, ta, ta sytuacja zmieniła całe moje życie z małej miejscowości, zabrała mnie tutaj do Warszawy. I, i z jak do, małej miejscowości? E, siedmi, 7 tysięcy mieszkańców, Aha. plus minus. także mhm. Pozdrawiam serdecznie, Krzyż Wielkopolski, jeżeli nas w tej chwili, moi <grym> słuchacze z rodzinnego miasta słuchają. Mhm. E, no i, i, i wtedy zacząłem tutaj podróżować, jeździć po całej Polsce, więc to wszystko zmieniło. Absolutnie wszystko. No i była walka o przetrwanie, żeby nie, nie zawalić Ale szkoły. I, I była też walka o to, żeby się zaprezentować dobrze, bo jak pan jeździł po małych miejscowościach, przychodził ze skrzypkami i, i mówił, zrobię wam show? Czy... No trochę tak. Trochę tak to wyglądało e, i, i to też przełamało trochę to, że ci ludzie trochę patrzy, zaczęli patrzeć inaczej na skrzypce. przestały A... one być takie właśnie bardzo, takie nudne, stare. Bo skrzypce niemodle. właśnie nie mają dobrego piaru że tak powiem. Trzeba bardzo no, dużo Nie ćwiczyć, To się zmienia, jeśli... tak. Ale dzięki takim osobom jak pan na przykład. Na przykład, no wraca do mnie wiele takich wiadomości, które otrzymuję po koncertach czy po audycjach, mm -hmm. gdzie, gdzie ludzie piszą, że zaczęli inaczej patrzeć na ten instrument. No to jest dla mnie największa nagroda, bo to o czym mówimy, czyli te moje poszukiwania to jest jedno, a drugie, co jest bardzo ważne, co też myślę, że dla pani jako dla radiowca jest ważne, że tu jest poczucie pewnej misji. Jeżeli jesteśmy w czymś, co jest tak. nam bliskie, to mamy mm -hmm. poczucie pewnej misji, że, że nie tylko rozmawiamy, Robi już to dla siebie, ale też chcę coś zrobić dalej z I, tym, żeby się I ludzi jakoś przekonać zaczynają. do tego, co, co mnie fascynuje, Otóż prawda? To. Co tak. chce robić. Tak. I to jest to właśnie wyzwanie. To jest ta ale to jest ta nagroda. I ta nagroda właśnie, mm -hmm. kiedy te wiadomości spływają, że, że od dzisiaj te skrzypce takie, albo że przyszedłem, myślałem, że będzie nudno, a było fajnie, no mm -hmm. to wtedy buzia się cieszy. No to pan trochę odczarowuje ten instrument, bo on, bo on jest postrzegany jako trudny, jako yy, niewdzięczny, też powiedział. Bo jest bardzo trudny i, I bardzo jest. niewdzięczny bywa. Ja ostatnio mhm. przygotowując ten nowy koncert właśnie ćwiczyłem sobie wprawki do jednego utworu i też mhm. właśnie już mówiłem mu, że jest niewdzięczny, bo nie mogłem wyczyścić jednego dźwięku. To trwało ileś, ileś dni, ileś naście godzin I, i to po prostu jest coś takiego, że trzeba to... Trzeba to przetrwać i te ćwiczenia w końcu nadają rezultat, mm -hmm. ale, ale jest to wyzwanie. A dużo pan ćwiczy cały czas? Tak, jak mam koncerty, to staram się około 4 godziny dziennie. Jak są przerwy. Ja jestem taki od projektu do projektu. Jak mm -hmm. mam przerwy pomiędzy koncertami, to wtedy, wtedy nie ćwiczę albo ćwiczę bardzo symbolicznie. Natomiast jak mam realizację, wiem, że w tej chwili jestem w trasie, no to staram się do tego dobrze przygotować i, i, i to są te 3-4 godziny dziennie, które muszę poświęcić. A jeszcze muszę to pogodzić z, z rodziną i z prowadzeniem firmy. Także tak, jest to niewdzięczne czasami, rzeczywiście. A, a co by pan poradził komuś, kto słucha nas teraz i, i nagle usłyszał o takim, to można to nazwać zawodem, skrzypek na dachu, Oczywiście. nie wiem, I, i się zafascynował takim pomysłem, to co by pan poradził komuś, kto chciałby, Iść w pana ślady, no co po pierwsze? Iść, chłopie, i rób to. Aha, już. <laughs> I rób to, po... bo co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze no co jest, jest zacząć. No tak. Najtrudniejsze jest zrobić ten pierwszy krok, a jak się już zrobi ten pierwszy krok, no to już później. Idzie i jest ciężko, ale idzie. Więc a ja nie myślę, ma co zlekać. A ja myślę, że najtrudniejsze jest mieć wiarę w to, w to co chce się robić i tak. nie zrażać się, e, no nie wiem, jakimiś głosami e, ludzi, którzy mówią, chłopie, po co ci to? Przecież to w ogóle nie wyjdzie. Przecież nikt nie przyjdzie, nikt nie będzie tego oglądał. Po co? Rób coś innego. Będą tak, tak mówić. Tak, Będą bo, tak mówić tak zawsze. Panu mówili, tak? Oczywiście mówili tak i inaczej, więc y, to jest to jest życie i to jest normalność codzienna ludzka, czasami też jakaś zawiść czy zazdrość, mm -hmm. przeróżne mm -hmm. motywy kierujące ludź, ludzkimi emocjami i uczuciami. Natomiast y, trzeba mieć swoją wiarę, tak jak pani słusznie powiedziała, i, i iść za swoim głosem serca. Nawet jak wiemy, że to albo czasami wydaje się nie mieć sensu, albo wydaje się trudne, to marzenia są po to, żeby je spełniać. No jak pan już stoi na tym dachu, to co pan <grym> wtedy myśli przed początkiem koncertu? Ale fajnie. Po prostu. Po prostu. Ja jestem bardzo pozytywnie nastrojony zawsze. Masz dolski, czyli skrzypek na dachu. Skrzypek polski. Skrzypek polski, tak? Tak będziemy pana nazywali. Ale czy pan gra tylko w Polsce, czy gdzieś pan wyjeżdża? Nie, no oczywiście bywam za granicą. Ja tak się śmieję, bo takie ma nazwisko po prostu, więc sobie tak wymyśliłem, że dolski z Polski. I... A, i, ale za granicą też grywa, też, tak? Też grywa. I jak to się odbywa, że jak na, na przykład chciałby pan zagrać na jakimś dachu w Paryżu, już tak z górnej półki biorę, to musi pan... Yy, uzyskać pozwolenie? No z pewnością, żeby... tak. tak Prawda? Teraz zrobiłem taką trasę po Europie i nagrywaliśmy o. rolki właśnie. Aha. Bo to teraz takie popularne, no więc spróbujemy tak. ten instrument odczarować w tej właśnie materii. Mm -hmm, mm -hmm. E I jeździliśmy właśnie, byliśmy w Wiedniu, w Budapeszcie, w w praskiej Cze w czeskiej Pradze e w i tam właśnie próbowałem w różnych ciekawych miejscach. I właśnie tak patrzyłem, gdzie mnie przegonią, gdzie mnie nie, nie przegonią. No i przeganiali czy nie? I nie przeganiali. Na szczęście także zagrałem i na moście łańcuchowym w Budapeszcie, na samym środku i nawet te tysiące ludzi nie zdeptało mnie, więc się udało. To znaczy przyszło tysiące ludzi, żeby pana oczywiście, posłuchać? Oczywiście, tak. Oni wiedzieli, że... Ja w takich miastach, jak, jak nie Nie, żartuję. nie, żartuję. Oni, oni oczywiście byli przypadkiem, ale zatrzymali się i zostali, więc, więc byli, szli, ja ich zatrzymałem, posłuchali, poklaskali poszli dalej. I muszę mhm. powiedzieć, że właśnie te nasze piękne au europejskie miasta, stolice mają to do siebie, że oni, ich ta muzyka trochę jakoś mam wrażenie, bardziej ujmuje, bo są bardzo dobrze do tego nastawieni, jak słyszeli, czy Memori, czy, czy inne utwory z muzykali, czy z muzyki poważnej. Mm -hmm to chętnie y, zawieszali wzrok i oko i, i, i patrzyli, co się dookoła ciekawego dzieje, więc pod tym kątem byłem tak bardzo miło, pozytywnie miło y, zaskoczony. Tak, mhm. tak Tak, No mhm. i na, mówię, w, nikt mi nie przegonił, wróciłem z materiałem, rolki re regularnie publikuję, więc jak chcą państwo zobaczyć jakieś dziwne akcje, bo najczęściej to jest w dziwnych sytuacjach, żeby to było zaskakujące, to zapraszam na moje social media i tam y, dużo różnych dziwnych rzeczy można zobaczyć. Ale gdzieś został pan przegoniony skądś? Nie, chyba nie, nie przypominam sobie. Bardziej tak czekałem, wiedziałem, że mnie przegonią, jeżeli się zorientują, ale zawsze wchodzimy przygotowani. Są dwie minuty i uciekam. Ja, Także tak, nie daję się przegonić i wtedy mogę właśnie przyjść do pani Marii Szabłowskiej powiedzieć, nie, nikt mnie nie przegonił. Ale ja pana teraz ja sam przegonię, siebie. bo mi się audycja kończy. Więc jeśli chcemy zagrać Vivaldiego... To już panu tak podziękuję. Oczywiście, to ja już uciekam. Skrzypek na dachu był naszym gościem. Tomasz Dolski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Polskie Radio. Jedynka. Odnotujmy w Muzycznej Jedynce, że 109 lat temu urodził się jeden z najsłynniejszych kompozytorów ragtime'ów. Nazywał się Scott Joplin, a ta muzyka, mimo że tak dawno powstała, cały czas z nami jest z najsłynniejszych raktajmów Scotta Joplina, który nosi tytuł Klonowy liść. 109 lat temu w Stanach Zjednoczonych urodził się ten ojciec raktajmu. Był pianistą i kompozytorem. Jego rodzice byli jeszcze niewolnikami ale ojciec zwracał szczególną uwagę na edukację syna, który zaczął od występowania Queen City Negro Band. Występował w knajpach, w restauracjach, pracował także jako akompaniator. No i potem przeniósł się z Teksasu do Nowego Jorku i tak zaczęła się kariera jego i ragtime'u, tej specyficznej, fantastycznej muzyki. Najbardziej znana jego kompozycja to Ragtime The Entertainer, który to utwór pojawia się w filmie Żądło z lat 70. Scott Joplin skomponował wiele ragtime'ów i także dwie op opery rak-time'owe. I jeszcze jedne urodziny od razu y, odnotuję w muzycznej jedynce. 42 lata temu w Stanach Zjednoczonych nie urodziny, tylko rocznicę, przepraszam. Zginął Marvin Gay. Y, y, urodził się w 1939 roku w Stanach Zjednoczonych. Był wokalistą i kompozytorem. Grał na y, klawiszach. Jako solista zadebiutował w 1963 roku. Najbardziej znane jego piosenki to Let's Get It On czy Sexual, sex, sexual Healing. W swoich utworach, w swojej twórczości poruszał problemy czarnej populacji Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych, więc odnotujmy tę rocznicę, bo to był niesamowicie zdolny muzyk, który przedwcześnie zginął. Dobiega końca dzisiejsze wydanie muzycznej jedynki. Mam na zakończenie prawie wiadomość dla pana Marka z Warszawy. Otrzymuje pan od nas płytę tygodnia i jeszcze ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, chciałam polecić uwadze państwa moją i Kamila Wicika audycję o 11. To jest rozmowa ze wspaniałą wokalistką i świetnie się też z nią rozmawia mianowicie z Krystyną Prońko. Zapraszam serdecznie, Maria Szabłowska, do usłyszenia. A może w któryś dzień Ruszyć trzeba będzie jednak drogę A może będzie mniej Słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień Kłamstw, gdzie już nie starczy Papieros, ani dwa Tam, gdzie nie milczy nikt Bo już niepotrzebny wstyd Na taki powrót zapraszam Ciebie dziś A jeśli każdy sen Płynie w nieskończoność swoich zwątpień. A jeśli każdy dzień Śle o nocy listy swoich rozstań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 Wielki powrót Zapraszam Ciebie dziś Jedynka Polskie Radio Autopromocja Cztery pory roku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 Honor Music Awards 2026 Największe gwiazdy i hity minionego roku Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne Maryla, Fil, Grzegorz Hyży, I wielu innych 9 kwietnia w katowickim spotku Bilety na e-bilet Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio Program Pierwszy Ostatnio ciągle czuję się pełno. Kiedy znów poczuję się jak dawniej Spytaj swoją wątrobę To może być znak, że nie domagam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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 na odcinku Tuszyn Piotków Trybunalski. Na węźle Tuszyn na 335 km Nie ma już utrudnień. Na jezdni w kierunku Trójmiasta Autoslada A2 I tu kilka zdarzeń Odcinek Węzełowicz, Węzeł Skierniewice dzieżgów 396 km Zderzenie trzech autosobowych Zablokowany lewy pas jezdni w kierunku Warszawy Autoslada A2 Odcinek Wiskitki, Skierniewice W pobliżu miejscowości Piaski Na 399 km Zderzenie sześciu aut trzy osoby ranne Teraz zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Poznania i raz jeszcze autoslada A2. Odcinek między węzłem Nowy Tomyśla a węzłem Bóg w pobliżu miejscowości Zalesia na 133 km. Auto osobowe uderzyło w barierę, Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S dwójka. Fragment południowej obwodnicy Warszawy. Węzeł Opacz, 462 km. Zderzenie dwóch auto osobowych. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada A6, odcinek Radziszewo-Szczecin, węzeł Klucz, 11 kilometr, awaria ciężarówki na jezdni w kierunku Goleniowa, zablokowana została część pasa zjazdowego z A6 na drogę ekspresową S3. Droga krajowa nr 63, odcinek Giżycko-Orzysz-Staświny, 51 km zdarzenie dwóch aut, dwie osoby ranne, droga jest zablokowana. Koniec kłopotów na ekspresowej jest 7 na odcinku Węzeł Szydłowiec Południe, Węzeł Szydłowiec Centrum na 41 kilometrze.